Jezus poszedł na górę oliwną. Ale o świcie wrócił do świątyni. Gdy wszyscy ludzie zgromadzili się wokół Niego, usiadł i zaczął nauczać. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę, przyłapaną na zdradzie małżeńskiej. Kazali jej stanąć pośrodku i powiedzieli – Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na gorącym uczynku cudzołóstwa – Prawo Mojżesza nakazuje nam takie kamienować, a ty co na to? Zadali mu to pytanie podstępnie, aby mogli go oskarżyć. Ale Jezus pochylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Gdy to usłyszeli, wymykali się jeden po drugim, poczynając od najważniejszych osobistości – Został tylko Jezus i ta kobieta na środku. Wtedy Jezus podniósł się i zapytał, Gdzie są Twoi oskarżyciele, kobieto? Czy nikt Cię nie potępił? Nikt, Panie, odpowiedziała. Na to Jezus, ja również Cię nie potępiam. Możesz odejść, ale już więcej nie grzesz. Później Jezus przemówił znów do ludu. Ja jestem światłem dla świata. Kto idzie moim śladem, nie będzie już błądził w ciemności, gdyż będzie miał życiodajne światło. Faryzeusze powiedzieli wtedy, Ponieważ sam jesteś dla siebie świadkiem, Twoje świadectwo nie jest ważne. Jezus odpowiedział, Jeżeli nawet sam dla siebie jestem świadkiem, to moje świadectwo jest ważne, ponieważ wiem, skąd pochodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według norm ludzkich, a ja nikogo nie osądzam. Jeśli nawet osądzam, to mój wyrok jest ważny, bo nie jestem sam. Jest ze mną Ojciec, który mnie posłał. Również i w waszym prawie jest napisane, że... Zgodne zeznanie dwóch ludzi ma znaczenie wiążące. Ja sam zeznaję o sobie jako świadek, ponadto świadczy o mnie ojciec, który mnie posłał. Zapytali wtedy, gdzie jest twój ojciec? Jezus powiedział, nie znacie ani mnie, ani mojego ojca. Gdybyście wiedzieli, kim jestem, wiedzielibyście też, kto jest moim ojcem. To wszystko mówił w świątyni, gdy nauczał w pobliżu skarbca. Nikt jednak go nie zatrzymał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Innym razem powiedział do nich, Ja odchodzę, a wy mnie będziecie szukać i będziecie umierać w grzechu. Tam, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Pytali więc Żydzi. Czyżby chciał popełnić samobójstwo, skoro mówi, nie możecie pójść tam, dokąd ja odchodzę? A Jezus na to. Wy jesteście stąd, a ja jestem stamtąd. Wy należycie do tego świata, a ja do tego świata nie należę. Powiedziałem już wam, że będziecie umierać w grzechu. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem przedwieczny. Będziecie umierali w grzechach. Zapytali go więc, kim jesteś? Przecież od początku wam to mówię. Mógłbym również o was wiele powiedzieć i was osądzić. Ten bowiem, który mnie posłał, jest prawdziwy i to, czego on mnie nauczył, ogłaszam światu. Ale oni nie rozumieli, że mówi o Ojcu. Dlatego Jezus powiedział Gdy podniesiecie Syna Człowieczego wzwyż, poznacie, że to Ja jestem przedwieczny i niczego nie robię samowolnie. Mówię tylko to, czego mnie nauczył Ojciec. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie opuścił mnie, ponieważ zawsze postępuje zgodnie z Jego wolą. Gdy to powiedział, wielu w Niego uwierzyło. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Dopiero wtedy możecie być naprawdę Moimi uczniami, gdy będziecie się trzymać tego, co mówię, i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Jesteśmy potomkami Abrahama, odpowiedzieli Mu. Nie byliśmy nigdy i nie jesteśmy niewolnikami. Dlaczego więc mówisz, że będziemy wyzwoleni? Zapewniam was, odpowiedział Jezus, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie jest domownikiem na stałe, ale Syn zawsze jest domownikiem. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, na pewno będziecie wolni. Wiem, że jesteście potomkami Abrahama, ale moje słowa do was nie trafiają, dlatego chcecie mnie zabić. Ja mówię o tym, co widziałem u ojca. Wy zaś robicie to, co słyszeliście od swojego ojca. Odpowiedzieli mu, naszym ojcem jest Abraham. Na to Jezus, gdybyście byli dziećmi Abrahama, postępowalibyście jak Abraham. A teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który mówi wam prawdę, usłyszaną od Boga. Abraham tak nie postępował. Wy czynicie to, co czyni wasz ojciec. Odpowiedzieli. Nie jesteśmy nieślubnymi dziećmi. Mamy tylko jednego ojca, Boga. Gdyby Bóg był waszym ojcem, powiedział Jezus, to przyjęlibyście mnie całym sercem. Ja pochodzę od Boga i jestem tu. Nie przyszedłem samowolnie, lecz On mnie posłał. Czy wiecie, dlaczego nie rozumiecie mnie? Bo jesteście głusi na moje słowa. Waszym Ojcem jest diabel, dlatego chcecie ulegać złym rządzom, które w nim mają swoje źródło. Zawsze był On zabójcą i nie stał na gruncie prawdy, bo w swojej istocie jest zaprzeczeniem prawdy. Gdy kłamie, jest w zgodzie z samym sobą, ponieważ jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Mnie jednak nie wierzycie, bo ja mówię prawdę. Kto z was może mi udowodnić fałsz? Dlaczego zatem nie wierzycie mi, gdy mówię prawdę? Kto pochodzi od Boga, Słucha tego, co mówi Bóg. Wy nie słuchacie, ponieważ nie pochodzicie od Boga. Żydzi odpowiedzieli Jezusowi. Czy nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i że cię demon opętał? Nie ma we mnie demona, odpowiedział Jezus. Strzegę tylko chwały mego Ojca, a wy mnie znieważacie. Nie zabiegam o chwałę dla siebie. Ktoś inny stara się o to i do niego należy ocena. Zapewniam was, ten, kto stosuje się do moich słów, nigdy nie umrze. Żydzi na to. Teraz jesteśmy pewni, że cię demon opętał. Abraham umarł. Umarli tak samo prorocy, a ty twierdzisz, że ten, kto stosuje się do moich słów, nigdy nie umrze. Czy jesteś większy od naszego praojca Abrahama? On umarł i prorocy poumierali. Za kogo się uważasz? Na nic byłaby moja chwała, odpowiedział Jezus, gdybym sam ją tworzył. Chwałą obdarza mnie mój Ojciec, o którym twierdzicie, że jest waszym Bogiem. Przecież go nie znacie. Ja natomiast wiem, kim on jest. Gdybym powiedział, że nie wiem, byłbym kłamcą podobnym do was. Ale ja go znam i stosuję się do jego słowa. Wasz praojciec Abraham cieszył się na to, że zobaczy mój dzień. Widział i bardzo się ucieszył. Wtedy Żydzi powiedzieli, Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat? A twierdzisz, że widziałeś Abrahama? Jezus odpowiedział Możecie być pewni, zanim był Abraham, ja jestem Natychmiast sięgnęli po kamienie, aby go ukamienować Ale Jezus ukrył się i opuścił świątynię